Półczaka na stróżówce, strażniczej placówce. Noc rozlała się jak farba po państwowych skarbach. Pierwszy szpaler, Marian Stary, w gardłoch chlusnął dary, rozszczekały się na łące pieski pilnujące. Cztery kąty i piec piąty, kubek czarujący, usiedliśmy wraz z Antonim na odległość dłoni. Bróz za oknem mroźnie kwękała w swoich piosenkach. Hej, wałkował ziemię w placek, zacny uczak Jacek. U na stróżówce strażniczej placówce. Noc rozlała się jak farba po państwowych skarbach. Księżyc lekko tlił się w chmurach, i skrzył jak ogarek. Trochę pomógł nam stachura, a trochę garczerek.